To są informacje Polskiego Radia 24. Przełom w sprawie nominacji ambasadorskich prezydent podpisał część z nich. Dziś ślubowanie nowych sędziów TK w Pałacu Prezydenckim zaproszenia dostało dwoje. Podwyżki na autostradzie A4 w życie weszły nowe stawki. Minęła dziewiąta, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 42 nominacje ambasadorskie. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dotarły one już do siedziby MSZ. Dziękuję panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, zwłaszcza za mianowanie apolitycznych dyplomatów, którzy służą ojczyźnie z narażeniem życia w Kijowie, Teheranie i Abu Zabi, napisał w mediach społecznościowych wicepremier Radosław Sikorski. Dodajmy, że na podpis prezydenta Karola Nawrockiego czekało łącznie 49 nominacji. Przed południem Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek złożą ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. To dwoje nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pozostałych czworo nie otrzymało zaproszenia. Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza Karol Newrowski przywraca porządek w Trybunale Konstytucyjnym.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 Krajowa administracja skarbowa nie ukarała dotychczas żadnej stacji benzynowej za przekroczenie ceny maksymalnej, poinformował o tym szef KAS w rozmowie z Polskim Radiem. Marcin Młoboda tłumaczył, że w całym kraju odnotowano wczoraj 10 przypadków zawyżonej ceny, ale nie były to celowe działania, tylko wynikały z błędów w organizacji stacji. Na przykład na pylonach wyświetlała się stara cena, podczas gdy na dystrybutorach odpowiednia do obwieszczenia. Za litry benzyny 95 Polacy płacą od północy nie więcej niż 6,21 zł, a za olej na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 Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad taka decyzja jest niezasadna, szczególnie biorąc pod uwagę wysokie podwyżki wdrożone w poprzednich latach. Uderzają one przede wszystkim w kierowców i branżę transportową zauważał rzecznik katowickiego oddziału dyrekcji Marcin Twardysko. Jej skutki mogą sięgnąć dalej, wpływając na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Warto przypomnieć, że prawo koncesjonariusza do podwyższania opłat wynika z umowy podpisanej pod koniec lat 90., a GDDKiA ja nie ma realnych narzędzi, by taką decyzję zablokować, jeśli mieści się ona w ramach tej umowy. Ta sytuacja zmieni się już w połowie marca przyszłego roku. Wówczas wygasa umowa koncesyjna zarządzanie odcinkiem Autostrady A4 między Katowicami a Krakowem przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wracamy teraz do informacji o nominacjach ambasadorskich. Okazuje się, że prezydent ich nie podpisał. Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór w rozmowie z Wirtualną Polską przekazał, że to tylko prima aprilisowy żart szefa MSZ. Chcielibyśmy, ale podpisów nie ma, dodał. Czuję taką niemoc. Uważam, że nasza gra zaskoczy. Koniec marzeń o mundialu. Piłkarska reprezentacja Polski nie zagra w tegorocznych Mistrzostwach Świata po przegranym na wyjeździe finale Baraży ze Szwecją. W decydującym spotkaniu Biało-Czerwoni przegrali w Sztokholmie 2 do 3. Selekcjoner Jan Urban nie ukrywał rozczarowania. Czuję taką niemoc. Uważam, że nasza gra zaskoczyła zespół gospodarzy, ale jeśli sam prowokujesz straty bramek, zrobiliśmy to dwa razy. W końcówce meczu gdzieś... Te trybuny poniosły gospodarzy, i można powiedzieć, że wcisnęli tą piłkę na 3-2, chociaż w żadnym momencie się na to nie zanosiło. Mimo braku awansu na mundial, prezes PZPN Cezary Kulesza podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z Janem Urbanem. To były informacje polskiego Radia 24. Mimo braku awansu na mundial, prezes PZPN Cezary Kulesza podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z Janem Urbanem. Przepraszam, prognoza pogody teraz w ciągu dnia na termometrach zobaczymy średnio od 9, od 9 do 13 stopni najwięcej chmur na wschodzie, w południowym wschodzie. Przepraszam, prima aprilis mi się chyba udzielił. Ewelina Kamińska, wiecie państwo, Małgorzata Rzuchowska, dzień dobry. Są takie dni, <grym> e, w których można dawać z siebie wszystko. E, a pozostaje nam się uśmiechnąć. Ewelino, bardzo ci dziękuję bardzo ci gratuluję. I... Odwagi <grym> i wytrwałości. <grym> Yy, jeszcze, jeszcze tylko informacje Proszę klimatyczne. Bardzo. Jasne. Więc... Tak mi się wydawało, że potrzebowałeś wsparcia. Dziękuję. Klimat. Jedna piąta prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W kolejnych godzinach udział OZE w Krajowej Sieci Energetycznej będzie rósł. Na wschodzie kraju i na zachodzie jakość powietrza jest bardzo dobra, na Kujawach, w Wielkopolsce i na Śląsku dobra. W Gorzowie Wielkopolskim, Krotoszynie, Kaliszu i Żywcu jakość powietrza jest umiarkowana, w kłocku dostateczna, a w Łasku zła. W lasach w województwie lubuskim, na zachodzie Wielkopolski, północ, Mazowsza oraz w środkowej części Podlasia występuje średnie zagrożenie pożarowe. Klimat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 Dzień w Polskim radio 24. Dzień dobry Państwu, Małgorzata Szuchowska, rzeczywiście Polskie Radio 24, 8 minut po godzinie 9. Andrzej Abgarowicz, Patrycja Pindakiewicz, Wiktor Sudyka. Będziemy z Państwem do południa. Nasz zespół uśmiechnięty, mimo tego, co wydarzyło się wczoraj. Ale w moim przekonaniu są pozytywne wnioski z wczorajszego meczu, ale teraz nie o meczu, o nominacjach na czy o ślubowaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I te nominacje ambasadorskie też Ewelinie Kamińskiej siedziały w głowie, bo zastanawiamy się cały czas, czy to prima się udzielił panu ministrowi Wisikorskiemu, ale w sprawie Trybunału Konstytucyjnego sięgnęłam do źródła. Słownik języka polskiego PWN, wobec, znaczenie, definicja. Przyimek przyłączający nazwę osoby, instytucji lub organizacji, do której odnosi się charakteryzowana w zdaniu postawa lub czynność. Jest przykład. Wobec handlarzy narkotyków stosowana surowe kary. No nie musiało ich wtedy być przy tym. Przyimek przyłączający charakterystykę okoliczności zwykle niekorzystnych, które pociągnęły za sobą konsekwencje przedstawione w zdaniu, np. wobec zagrożenia lawinowego zrezygnowali ze wspinaczki. No zagrożenie lawinowe nie musiało być przy tym obecne. I trzecie wyjaśnienie Przyimek wprowadzający podstawę porównania charakteryzowanego w zdaniu zjawiska lub przedmiotu Na przykład wysiłek był niewielki wobec oczekiwanych rezultatów Rezultaty nie musiały być przy tym obecne Ale jest i punkt czwarty Przyimek wraz z rzeczownikiem nazywającym osobę Komunikujący o obecności danej osoby w czasie danego zdarzenia Przeprosiła nauczyciela wobec całej klasy czy ten punkt czwarty uzasadnia konieczność obecności Pana Prezydenta w czasie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Drobny element ironii się w to wkrada, ale sprawa wcale nie jest śmieszna. Dziś będziemy w tej części programu rozmawiać m.in. o Trybunale Konstytucyjnym, ale zaczniemy od wczorajszych sportowych emocji. Gość Polskiego Radia 24. Adrian Heluszka, Przegląd Sportowy. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Nie wiem czy pan słyszał, ja mówiłam o, o dobrych wrażeniach po wczorajszym meczu. Tak. Ja wiem, nie ma mistrzostw świata, Robert Lewandowski nie, gra, nie zagra już na tak dużej imprezie, ale nie wiem czy pan się ze mną zgodzi. Ja z przyjemnością oglądałam wczoraj naszą reprezentację. Zgodzę się, no wszyscy mamy takiego mm -hmm. kolokwialnego kaca, mówiąc szczerze po tym po tym spotkaniu, bo, bo faktycznie y, nie byliśmy gorsi od szwedów. Myślę, że o tym braku awansu zdecydowały takie indywidualne błędy nie. I też, no, mówiąc kolokwialnie, kontrowersyjne decyzje sędziego. Myślę, że do tego też przejdziemy, bo, bo warto będzie o tym, o tym mówić. Faktycznie fajnie się oglądało tą naszą naszą kadrę w, w ofensywie. Mieliśmy dużo sytuacji. Te dwie te bramki też myślę, że są zdobyte po, po fajnych akcjach. I tym bardziej szkoda właśnie, że nie udało się tej przepustki wywalczyć, bo o ile po meczu z Albanią, no, myślę, że mogliśmy mieć wiele zastrzeżeń, to było ponad tak, myśmy go wręcz w przypieczętowania naszej, naszej przewagi i wielka szkoda, bo, bo faktycznie prawdopodobnie, bo, bo też myślę, że, że nie możemy tego przesądzać tak w procentach, czy, czy ten ostatni wielki turniej przemknie Robertowi Lewandowskiemu obok Nosa faktycznie do kolejnych mistrzostw Europy zostały dwa lata, więc. Ciężko mi sobie, szczerze mówiąc, wyobrazić to, że, że Robert jeszcze przez dwa lata będzie grał sożełkiem na piersi, tym bardziej w obliczu nie, tych, tego jego wpisu, który zamieścił wczoraj tuż po meczu w mediach społecznościowych. Więc na no, no, pewno wielki nie doszedł. Może to był time to say goodbye właśnie mistrzostwom świata, a nie, mistrzostwo, nie mistrzostwom Europy. Wie pan, mam taką, mam taką smutną refleksję. Zawodników mamy lepszych niż y, y, Szwecja. W ogóle mamy dobrych zawodników indywidualnie. I ktoś, kto zarządza drużyną, decyduje o obsadzie y, stanowiska trenera, zrobił tej drużynie przez kilka ostatnich lat wielką krzywdę. Y, I jeśli oceniamy jedenastkę na boisku i tych rezerwowych, którzy wchodzą i też sobie świetnie radzą, to nie możemy zapominać y, o... o Ym, związkowych decyzjach, poprzednim trenerze i o totalnej, ym, mentalnej klapie, którą, z, której byliśmy świadkami. Zgadza się, zgadza się. Podpisuję się pod, pod tymi słowami jak najbardziej. Natomiast i tym bardziej myślę, że trzeba docenić pracę mhm. Jana Urbana, który faktycznie wprowadził wiele takiego świeżego powietrza, po układu pewne rzeczy, wprowadził dobrą, dobrą atmosferę. I tym bardziej szkoda, że, że cała ta, całe te eliminacje nie kończą się dla nas takim happy endem i byłyby takim myślę, że fajną, fajną klamrą, fajnym zwieńczeniem tej, tych pierwszych kilku miesięcy pracy Jana Urbana z naszą kadrą. E, faktycznie dużo, dużo dobrego wprowadził. Co no do powiedzmy decyzji kadrowych w, w końcówce meczu pewnie moglibyśmy mieć kilka uwag. Natomiast, gdy sobie spojrzymy globalnie, no to faktycznie e, otoczka wokół kadry, atmosfera, e, odbiór tej kadry też myślę, że jest zupełnie inny niż jeszcze kilka miesięcy temu, gdy no, pamiętamy mecz w Finlandii, to co działo się na trybunach e, i generalnie z Robertem Lewandowskim, więc faktycznie to jest duży sukces e, Jana Urbana i jego sztabu, natomiast no myślę, że niestety no nie, nie przyćmi to, to tego, co się wczoraj wydarzyło, bo to jednak po raz pierwszy od kilkunastu lat zabraknie nas na, na wielkiej e, imprezie e, i to jest na pewno duża, duża strata dla, dla całej polskiej piłki. Ja myślę, że obrazem tego, co działo się w kadrze, były mecze z Mołdawią e, i to one pokazały nie słabość drużyny, tylko trenera, który ją wtedy prowadził. Wie pan, ja nie rozumiem czasem tych... Tych decyzji, ale ja nie jestem od tego, prawda? Ja jestem od tego, żeby usiąść przed telewizorem albo na stadionie obejrzeć, i obejrzeć, tak. prawda? Ale nie mogę, jest mi, jest mi tak żal zma zmarnowanego potencjału przez ostatnie lata tej, tej drużyny, że nie mogę o tym nie mówić. Oczywiście, faktycznie, no, gdy sobie spo, spojrzymy na, na to, jak też nasi kadrowicze wyglądają w wielu topowych europejskich klubach, no to, to faktycznie na tle Szwedów wyglądaliśmy bardzo bardzo mocno i też potwierdziliśmy to na wojsku. Faktycznie dużo było zawirowań, dużo było chaosu. I cieszę się, że, że faktycznie wreszcie, przynajmniej mam taką nadzieję, ktoś w PZP nie poszedł po, po rozum do głowy i od razu, bez względu na to, co, co się wczoraj wydarzyło, e, pojawił się oficjalny komunikat dotyczący przyszłości Jana Curbana, bez żadnych wątpliwości, bez żadnych niesnasek. Więc faktycznie dajmy mu spokojnie pracować, bo, bo wiemy, że te fundamenty solidne są. Kilku nowych, młodych zawodników się, się pojawiło. już wstępując od tego, czy... We wczorajszym meczu z Oskara Pietuszewskiego oceniamy negatywnie czy pozytywnie, ale no jest kilku młodych chłopaków, jest też kadra młodzieżowa, która też radzi sobie bardzo dobrze, jest też tam kilku zawodników, na których myślę, że będzie, będzie można budować tą przyszłość kadry w najbliższych latach. Więc faktycznie jest troszeczkę pozytywów, nie ma spalonej ziemi. Myślę, że mamy kadrę, mamy kadrę, y która miejmy nadzieję za kilka miesięcy już w tej batalii o Mistrzostwa Europy. Takie widzą dużo, dużo radości, bo tak jak pani mówi, ja też się zgadzam z tym, że potencjał jest, jest duży i tym bardziej jest na pewno duży taki żal i niedosyt, że te eliminacje kończą się w taki, a nie, a nie inny sposób. Ja dobrze y przypominam sobie, że to była Mołdawia i te porażki? czy? Y nie Mołdawia. Nie Mołdawia, nie Mołdawia, eee... na pewno Finlandia. Nie, nie, ale Finlandia. było też... Dobrze, zaraz sobie przypomnę. Zaraz sobie eee, z Mołdawią tak, ale to jeszcze za Fernando Szantosza, tak, wyjazd. No tak, A, tak, tak, tak, tak, ale A, to, tak, to, to tak. też pokazywało y, kondycję drużyny, tę psychiczną. Ja wiem, tak. to są dorośli tak. mężczyźni. Przepraszam, oni na boisku mają być tylko i wyłącznie profesjonalistami. Ale no, na ich kondycję dnia, czy dyspozycję dnia składa się tak wiele elementów, że nie wiem, co tam się musiało stać, żeby trener probierz odszedł, bo przecież związek trwał przy nim niezłomnie, mimo tego, co widzieliśmy na boisku, ale dobrze, tak. zostawmy to. A propos Oskara Pietuszewskiego, myśli pan, że, że jednak było trochę za wcześnie dla niego w meczu o taką stawkę? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie. No, to jest chłopak, który udowadnia w FC Porto, że, że mimo 17 lat to jest zawodnikiem, który, który potrafi wejść przebojem też w takich meczach na szczycie, gdzie, gdzie ta persja też jest bardzo mocno odczuwalna. Ja zawsze będę tutaj stawiał za przykład chociażby Lamina Yamala. Oczywiście, wiadomo, pewnie tutaj mówimy o kompletnie innym zawodniku, innych innych umiejętnościach. Natomiast... Zawsze w naszym, w naszym kraju pojawiał się taki zarzut, że, że trenerzy boją się stawiać na na młodych zawodników. I faktycznie ta, ta presja społeczna wokół wokół Oskara była w ciągu ostatnich tygodni bardzo duża, ale ona była potwierdzona i poparta jego znakomitą grą, bo myślę, że inaczej byłby odbierany, gdyby cały czas był zawodnikiem, powiedzmy, Jagiellonii Białystów, czyli grałby na poziomie ekstraklasy, a jednak widzimy, że nie potrzebował dużo czasu, żeby na poziomie Ligi Portugalskiej abstrahując Jaki to jest w tej chwili poziom, tak? No bo oczywiście to jest liga zdecydowanie silniejsza niż Ekstraklasa. Pewnie troszeczkę słabsza niż te top 5 lig w Europie, ale trafił do, do klubu ogromnego, z gigantyczną presją, z gigantycznym zainteresowaniem i potrafił de facto w ciągu kilku tygodni zaadoptować się do, do warunków, do, do wymagań, do presji. I jest w tej chwili jednym z, z wyróżniających się zawodników w szeregach Porto. Więc Jasne, ja myślę, to to że chyba... naturalny krok. Naturalny mhm. krok. Być może wczoraj faktycznie troszeczkę źle wszedł w mecz, dostał no, szybko to szybko kartkę. Jasne. tą kartkę, takie nagranie troszeczkę nieroztropne. Nie też powiedzmy, analizując sobie bardziej wnikliwie tą trzecią bramkę dla Swedów, też moglibyśmy tam troszeczkę uwag mieć do, do Oscara. Natomiast ja myślę, że wielkich piłkarzy też kształtują takie mecze. Trzeba muszą się z taką presją zmierzyć. Ja jestem przekonany, że, że on jest na tyle silny mentalnie że sobie z tym poradzi, tym bardziej, że no, widzieliśmy, że, że w meczu z Albanią w debiucie wszedł bez kompleksów, a też jednak wszedł w trudnym momencie, gdzie ciężar gatunkowy tego meczu też był bardzo duży. Jasne. O kim y, były piłkarz? Y, y, y, zaraz Wojciech Kowalczego. Nie mogłam sobie przypomnieć imienia. Jak pan sądzi? Aha. O kim mówi... To on zawalił, nie mam już do niego cierpliwości, to oczywiście była mowa o meczu z Albanią, ale wczoraj też wiele mu zarzucano. Wie pan o kim mowa? Mm. O Janie Bednarku. Mhm, mm mm -hmm. No ja mam do niego też taki, nie chcę mówić negatywny stosunek, bo, bo też trzeba jednak sobie powiedzieć o tym, że Janek też w wielu meczach był podporą kadry. Natomiast jest bardzo chwalony w Portugalii, też we WC Porto, gdzie tak naprawdę zdobywa wyróżnienia indywidualne, jest takim filarem obrony smoków. Natomiast no jak spojrzymy sobie też na tą ligę, to, to oczywiście jest to liga też silna, do której trzeba się też dostosować. Natomiast tak naprawdę poza kilkoma rywalami, typu Benfica, powiedzmy Sporting, Braga, e, Sporting, no to jednak e, no ta dominacja Porto jest, jest duża. Wiemy też, że, że w lidze Europy te mecze Porto wychodziły w kratkę. Natomiast no faktycznie po meczu z Albanią no gdzieś, gdzieś ten pech cały czas na nim, na nim ciąży. No wczoraj generalnie myślę, że, że Janek zagrał dobre spotkanie. Myślę, że, że, że, że tutaj jakiś uwag większych do niego ja bym osobiście nie miał. Natomiast no faktycznie, faktycznie gdzieś, gdzieś, to ten limit Pecha nie został wyczerpany. Natomiast wiadomo, no to w meczu z Albanią ten jego duży błąd został jednak przykryty tym, tym awansem, że, że udało się go sobie tego mecz odwrócić. No wczoraj, wczoraj, bez błędów, myślę, że Janek większych. No ale faktycznie, no ta, ta gra, gra defensywna no, pozostawiała dużo wdrożenia. Ja myślę, że ta, ta, ta trzecia bramka jest takim. I druga też, oczywiście I możemy to mówić. Właśnie przy, tak, przy, znaczy ja bym tutaj generalnie punkcie. tak. Ja bym tutaj generalnie zaczął od, od Nikoli Zalewskiego, bo ja jestem osobiście wielkim fanem, Nikoli, śledzę go cały czas na bieżąco we Włoszech. Natomiast no, no, nie, nie może zrobić nie może się zachować w taki sposób. Ja, ja mam wrażenie, że nie wiem, czy, czy odpuścił, Tą piłkę, mając jednak gdzieś tam za plecami Elangę, który, który no, potrafi przyspieszyć, jest bardzo przebojowym zawodnikiem. Nie wiem, czy, czy chciał, żeby, żeby ta piłka to opuściła boisko trochę to... Wyglądało, wyglądało dziwnie, abstrahując od tego, czy w tej sytuacji był faul, bo ja osobiście mam dużo, dużo wątpliwości, bo oczywiście był tam jakiś kontakt, natomiast myślę, że w wielu sędziów by to by nakazało grać dalej. No mm -hmm. i z tego się rozpoczęło całe, całe nieszczęście. Nie czas i miejsce, by grać na tak. Baraż naiwnych wyborów, spóźnionych reakcji to jeden z komentarzy, gazeta.pl. Myślę, że w tym artykule redaktora Treli chodzi o to, no że Większy nacisk powinniśmy postawić jednak na defensywę, a nie na pragmatyzm. Na, pragmatyzm, a nie, a nie na, taką, na taką grę, która, która co prawda bardzo podobała się kibicom, byliśmy brawo, no ale skończyło się jak skończyło. Panie redaktorze, dziękuję panu za komentarz. Szkoda, wielka szkoda. Wielka szkoda. Bo czytam w komentarzu, że Szwecja dostała się na te mistrzostwa nie tylnymi drzwiami, ale tak gdzieś po drzewie, tak. przez okno. Tak, tak, Bo po tak, drodze tak. wygrała znacznie mniej meczów. Ale oni byli pewni, że wygrają to, to spotkanie. No nic, czekamy co będzie dalej. Będziemy się z nimi mierzyć w Lidze Narodów. Mam nadzieję, <głos》>, że, że się odegramy. Adrian tak, Heluszka, jest. Przegląd Sportowy, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. A z nami mecenas Tymoteusz Paprocki, adwokat. Dzień dobry, panie Dzień mecenasie. Dobry. witam państwa bardzo serdecznie. Pan prezydent przyjmie dziś ślubowanie dwójka sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest prymaprylisowy żart. Dlaczego tylko dwójka? Myślę, że to jest pytanie, które należy kierować do, do Pana Prezydenta i do Kancelarii Prezydenta. Dlaczego taki jest sposób, a nie inny, przyjmowania, ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Z mojej perspektywy mam nadzieję, że Pan Prezydent... Chcę celebrować i na ratę przyjmować, e, m, przyjmować rote ślubowania od, od sędziów Trybunału Konstytucyjnego i stąd jest to rozłożenie w czasie, żeby pokazać jaka jest ranga e, Trybunału Konstytucyjnego i jego znaczenie ustrojowe. To oczywiście tak pół żartem, pół serio, dlatego że jest to trochę niezrozumiałe, dlaczego dzisiaj e, wszyscy wybrani przez Sejm sędziowie e, nie złożą ślubowania i nie rozpoczną e, wykonywania e, czynności jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Zadaję panu pytania, które rzeczywiście powinny paść, y, nie wiem... Powinna je zadać na przykład przedstawicielom kancelarii prezydenta, no ale jeżeli pan minister Bogucki mówił o zastrzeżeniach proceduralnych co do wyboru tych sędziów, no to jak rozumiem dotyczyły wszystkich e, sześciu, sześciorga sędziów, a tych dwojga nie, może jest coś o czym nie wiemy, dlatego pana dopytuję, może pan wie więcej. Prawo ma to do siebie, że każdy może je interpretować jak, jak uważa, natomiast na końcu e, powinien być zawsze jakiś organ, bardzo często sąd, e, który powinien te wątpliwości wyjaśnić, wyjaśnić w jedną bądź w drugą stronę. Niestety w Polsce od dłuższego czasu mamy kompetencyjny spór i spór ustrojowy w ogóle dotyczący funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, więc mogę postawić tezę, że e, każdy może prawo interpretować jak chce. Problem jest taki, że nie ma organu, który by e, wskazał, w jaki sposób prawidłowo należy te przepisy e, interpretować. Bo spójrzmy, e, kwestie e, powołania sędziów e, i procedury w zasadzie do momentu, e, do, e, do którego nie rozpoczął się spór o sędziów e, kilka czy sprawa, czy kilkanaście, lat, e, e, lat temu. E, tak naprawdę do dzisiaj mamy z tym e, mamy z tym problem. E, natomiast e, Tutaj wszyscy sędziowie byli głosowani en bloc, czyli tak naprawdę w jednym głosowaniu z co moim zdaniem mógł uczynić, dokonał określonego wyboru, więc ja na, na podstawie obowiązujących przepisów nie znajduję żadnej podstawy do twierdzenia, że część sędziów głosowanych w tym samym trybie, w ten sam sposób, w ten sam dzień i w zasadzie można powiedzieć w tym samym bloku głosowań e, mogą e, zostać powołani czy w, w, w rozumieniu takim, że prezydent przyjmie od nich e, e, rotę ślubowania, a co do pozostałych są wątpliwości proceduralne. Myślę, że warto zadać pytanie w takim układzie panu ministrowi Boguckiemu, na czym dokładnie polegają te problemy proceduralne, bo jest to określenie nie bardzo szerokie, nieostre i trudno zrozumieć jaki jest to rozumowanie, jakie zastrzeżenia, a co bardziej myślę, że interesujące nie tylko dla prawników, ale dla opinii publicznej również, co w takim układzie służby prezydenta mają zamiar z tymi domniemanymi wadami formalnymi uczynić. No tak, zwłaszcza, że są wody formalne, a ślubowanie o dwojga sędziów będzie przyjęte. Przepis tak, ustawy tak, jest jednoznaczny, kandydaci na sędziów w Trybunału składają ślubowanie wobec prezydenta RP, to znaczy w obecności prezydenta, ja czy, cytowałam przed chwilą naszym słuchaczom znaczenie słowa wobec, zaczerpnięte ze słownika języka polskiego i wobec nie znaczy literalnie w obecności, to pan minister Bogucki odnosi się do pomysłu listów, czy innych kombinacji, jak on to nazywa, prawnych z przyjęciem ślubowania pozostałych sędziów. Konstytucja stanowi jasno, organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. Ciekawa jestem, komu pan minister Bogucki przypomina to zdanie. Ale jeszcze chcę pan, pana zapytać o zarzuty, o upolitycznienie, na przykład sędziego Markiewicza i to, że był na jednej, czy drugiej manifestacji. Czy... Stający na czele Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, czy Krystyna Pawłowicz y, i inni są upolitycznionymi sędziami Trybunału, biorąc pod uwagę ich y, y, zawodową historię i polityczną? Od, y, odpowiem w ten sposób. Jeżeli y, y, y, prezydent mówimy o urzędzie prezydenta oczywiście wcześniej e, odebrał rotę ślubowania od s, sędziego Święczkowskiego, e, od pani sędzi Pawłowicz, od pana sędziego Piotrowicza to urząd prezydenta powinien również e, odebrać rotę ślubowania od e, pana sędziego Markiewicza. E, I teraz e, Mam pewne wątpliwości, ale one dotyczą w ogóle szeroko e, rozumianych e, osób, które powinny być przez Sejm wybierane do e, Trybunału Konstytucyjnego, dlatego, że e, czynni politycy albo e, politycy, którzy czynnie... E, Musimy czynnie kończyć, zawodowo, pani się siebie. Mhm. Dobrze, funkcjonowali. Bądź też sędziowie, którzy aktywnie e, działali w ramach określonych reform. E, jest pytanie, czy aby na pewno są to osoby, które nie, nie wybierają żadnego sporu po obu, stronach, po obu stronach sceny politycznej natomiast wydaje mi się że pan prezydent powinien odebrać od wszystkich sędziów rotę mm -hmm. ślubowania. pan zna z ostatniego czasu Jasne mecenas Mateusz już Paprocki z nami w Polskim Radiu 24 dziękuję bardzo Dziękuję bardzo Ogłoszenie społeczne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 Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 9.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Przed południem dwoje z sześciorga nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złoży ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Zaproszenia do siedziby prezydenta Karola Nawrockiego otrzymali Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek. Pytany w radiowej jedynce o pozostałych sędziów rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział, że Karol Nawrocki ma wątpliwości dotyczące trybu ich wyboru. Wyraźnie konstytucja wskazuje, że po upływie kadencji jednego sędziego trzeba wybrać kolejnego, który zajmie jego miejsce na dziewięcioletnią kadencję. Teraz w ciągu 48 godzin wybierają sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati przypomina, że konstytucja nie przewiduje, aby prezydent mógł zweryfikować prawidłowość wyboru sędziów TK przez Sejm. Pan prezydent nie ma żadnych kompetencji, nie ma żadnych zadań w obszarze, który łączy się z możliwością po pierwsze kontrolowania decyzji Sejmu o wyborze, po drugie selekcji osób, które zostały prawidłowo wybrane. Więcej informacji dotyczących zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego przedstawi w południe szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Pierwsza polska elektrownia atomowa coraz bliżej. Jest wniosek o wydanie zezwolenia na budowę złożony do Państwowej Agencji Atomistyki. Będziemy go traktować priorytetowo, zapewnia minister klimatu Paulina Henik-Kloska. Będziemy analizować bezpieczeństwo jądrowe, wiele kwestii związanych z bezpieczeństwem i stabilnością funkcjonowania tam właśnie w tym miejscu, pierwszego polskiego dużego obiektu jądrowego. Czujemy, że tworzymy ważną historię. Elektrownia ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. Obiekt będzie składał się z trzech bloków z reaktorami firmy Westinghouse. Mieszkańcy Stalowej Woli na Podkarpaciu skarżą się na dzikie zwierzęta. Policjanci odbierają zgłoszenia dotyczące łosi lub jeleni, które spacerują ulicami miasta. Niektóre rozrabiały. W te miejsca wysłano policyjne patrole, przekazała Małgorzata Kania z tamtejszej policji. Zwierzęta były widziane w różnych częściach miasta, m.in. w rejonie Galerii Handlowej przy ulicy Chopina, w rejonie ulicy Piacki 19, w rejonie Miejskiego Domu Kultury czy w rejonie Urzędu Miasta. Płynęło jedno zgłoszenie dotyczące uszkodzenia pojazdu przez zwierzę. Pojazd miał mieć wybitą szybę, uszkodzoną karoserię. Policja przekazała, że zwierzęta samodzielnie opuściły teren miasta. I tym akcentem kończymy informację. Za pół godziny zmiana warty. O 10.00 w studiu pojawi się już Łukasz Jakubowski. Zapraszam w jego imieniu. Dzień w Polskim Radiu 24. 9.33. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim około 11.00. Czekamy, czekamy. Dwoje sędziów złoży ślubowanie wobec prezydenta Karola Nawrockiego. To jeszcze kilka informacji a propos apolityczności obecnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Stanisław Piotrowicz, polityk prokurator, senator szóstej, siódmej kadencji, poseł na Sejm siódmej i ósmej kadencji, sekretarz stanu w kancelarii prezesa Rady Ministrów. I to nie było związane z na przykład różnymi opcjami politycznymi, tylko z jedną. No to jeszcze Krystyna Pawłowicz, polityczka, prawniczka, specjalizująca się w zakresie prawa gospodarczego, publicznego, nauczycielka akademicka, brawo ale posłanka na Sejm siódmej i ósmej kadencji, członkini Krajowej Rady Sądownictwa w latach 2011-2019. Czy państwo wiedzą, że pani Krystyna Pawłowicz w młodości uprawiała pewną dyscyplinę sportu, znaczy rzucała oszczepem i dyskiem? No dobrze, to jeszcze Bogdan Święczkowski, najbardziej apolityczny z dotychczasowych prezesów Trybunału Konstytucyjnego, bo w latach 2006-2007 szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przepraszam, uśmiecham się, bo apolityczność po prostu aż mm, bije po oczach. W latach 2015-2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie e, Sprawiedliwości, w, dwa, e, w latach 2016-2022 prokurator krajowy, pierwszy zastępca prokuratora generalnego. Prawda, że apolityczni? Dnia. Jak już mówiłam, uroczystość pałacu jest planowana na godzinę 11. Problem w tym, że pan prezydent zaprosił do siebie dwie osoby, podczas gdy Sejm uzupełnił sześć wakatów. Co to oznacza? Czy rząd uruchomi Plan B, o którym od kilku tygodni mówi koalicja rządząca? Pytamy o to Sylwię Białek, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Sylwio, dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście przed południem Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek złożą ślubowanie. Do Pałacu Prezydenckiego się wybierają. Odmowa złożenia ślubowania oznaczałaby bowiem rezygnację ze stanowiska. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz nie chciał na razie zdradzić, dlaczego prezydent zaprosił jedynie dziś dwoje sędziów. Na antenie Polskiego Radia mówił, że... Na wszystkie pytania dziennikarzy w tej kwestii w południe będzie odpowiadał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Minister zarzucił jednak koalicji rządzącej, że ta na bieżąco nie obsadzała pojawiających się w Trybunale Konstytucyjnym wakatów.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 Premier Donald Tusk zaskoczony decyzją prezydenta nie był. Wczoraj mówił, że rząd na taki scenariusz był przygotowany. Wiem, że Zgromadzenie Narodowe ma określone konstytucyjne zadania, więc tutaj nie jestem zwolennikiem Zgromadzenia Narodowego. Natomiast tu chodzi też o pewną uroczystą formę. Widzieliście państwo dzisiaj zachowania posłów w Sejmie, inwektywy wycia. No, ja nie wiem, czy ci sędziowie chcieliby w takiej atmosferze, a pewnie by taka była, Składać uroczyste ślubowanie, zaczynać odbudowę Trybunału Konstytucyjnego tak jak on powinien wyglądać. To jest tak naprawdę pytanie do tych sędziów. Ja myślę, że ten tydzień, który nadchodzi pewnie to przesądzi. To jak państwo słyszeli był minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który o ewentualnym planie B mówił, a tak naprawdę nie chciał zdradzać szczegółów. W ubiegłym tygodniu w piątek pan minister był wówczas w Sejmie. Wiadomo, że taki plan B na stole jest, po o tym politycy koalicji rządzącej mówią już od kilku tygodni, natomiast szczegółów nie zdradzają, po prostu nie chcą, żeby wszystko było właśnie na stole i Pałac Prezydencki na ten scenariusz, na ten plan B odpowiedział, zanim on się pojawi. Minister Sprawiedliwości nie jest zwolennikiem pomysłu złożenia ślubowania przez sędziów przed Zgromadzeniem Narodowym, a o takim rozwiązaniu też była mowa. Przypomnę, że 13 marca Sejm uzupełnił wakaty w Trybunale i wybrał wówczas właśnie sześcioro sędziów. Oprócz dwójki sędziów, którzy dziś pojawią się w Pałacu Prezydenckim, wybrano wówczas także Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską. I co ważne, Wybrani sędziowie wówczas zadeklarowali, że są gotowi złożyć ślubowanie w innej uroczystej formie, jeśli prezydent nie zdecyduje się przyjąć go zgodnie z obowiązującą procedurą. No i prawdopodobnie właśnie taki scenariusz będzie musiał być uruchomiony. Żaden y, z sędziów nie ma za sobą takiej politycznej kariery. Nie ma w swoim y, bio ani y, bycia senatorem, ani bycia posłem, ani szefem ABW, ani... Przepraszam, ani szefowania w kancelarii, którejkolwiek politycznej. No jestem ciekawa uzasadnienia pana ministra Boguckiego, bo on około południa podczas konferencji prasowej ma wyjaśnić motywy pana prezydenta. Sylwio, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Rafał Pikuła, Spidersweb. Dzień dobry panu. Dzień dzień pan tam. wszystko wie, co się dzieje w sieci, prawda? Wszystko wiem, co się dzieje w sieci i jestem przerażony i delikatnie zażenowany czasem, jak patrzę, co się dzieje w sieci, szczególnie w taki dzień jak dziś, bo tutaj rozmawialiśmy o tym, że robienie żartów z okazji Prima Apris w epoce fake newsów, dezinformacji, propagandy, to jest jednak pewien poziom żenady. Ale myśli pan o... To będzie teraz kaliber. Myśli pan o ministrze Sikorskim, który mówi, o, pan prezydent podpisał 42 ambasadorskie nominacje, zwłaszcza m, tych zawodowych ambasadorów, tych, którzy narażają w tej chwili życie w Abu Zabi, czy, y, czy Kijowie. No to raczej żart, czy fake? To jest y, oczywiście fake, żart, ale przede wszystkim, że nada, bo różnica pomiędzy żartem a fejkiem jest taka, że żart powinien śmieszyć Powinien być zabawny i powinien wprowadzać człowieka w, w, w, do, w dobry nastrój. E, a fake dezinformuje. Ja sobie wyobrażam sytuację, że wiele osób e, zobaczyło ten wpis i poleciało dalej, bo my żyjemy w epoce takich e, bojców, takich wyrzutów informacyjnych, co, czyli coś przeczytamy lecimy dalej i potem tego nie weryfikujemy, zostajemy z tą informacją. Więc jest to kompletny brak odpowiedzialności za słowo. Ja już tutaj jak do państwa jechałem, yy, przeglądałem w niektórych mediach, pojawiły się też takie fejkowe artykuły, a tutaj, że policja będzie teraz łapać złodziei na hulajnogach i jest nowy oddział policji na hulajnogach. Yy, Byłoby to może śmieszne, tylko patrząc na... Ja się na... uśmiechnęłem. To no jest to śmieszne, tylko gdy się spojrzy na to, jak bardzo niedofinansowana jest y, policja, jakie ma wielkie braki kadrowe i jak problem bezpieczeństwa jest upolityczniony, no to przestaje to być y, śmieszne. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tutaj pani redaktor wspomniała o właśnie ministrze Sikorskim. No takich, y, uważam, że politycy powinni być szczególnie wrażliwi na y, takie żarty czy taką dezinformację, bo możemy się tak bawić w nieskończoność i na koniec dnia każdy może powiedzieć przecież żartowałem. To jest trochę strategia y, Donalda Trumpa. On mówi, co mu się na język przyniesie, zmienia zdanie średnio co 4-5 godzin y, i tworzenie jakiejś spójnej strategii, jakiejś spójnej, spójnej wizji, co on chce przekazać, też jest y, sztucznej. Nie idźmy tą drogą po prostu. Jest na naszej stronie bardzo ciekawy artykuł, polecam go państwu. Od zwolnień z pracy po krach na giełdzie, te korporacyjne żarty kosztowały fortunę. Zbieramy takie najciekawsze. Na przykład to chyba była Nowa Zelandia i BMW ogłosiło, że będzie wymieniało samochody na nowe. Te pięcioletnie. 1 kwietnia 2015 roku BMW opublikowało w prasie absurdalne ogłoszenie obiecujące nowe auto pierwszej osobie, która zjawi się w salonie ze swoim starym pojazdem. I z ponad 145 tysięcy czytelników ogłoszenie poważnie potraktowała tylko jedna klientka, ale wymieniono jej ten samochód, no bo mm, prawda w obawie przed y, utratą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 firma oferowała mu ekwiwalent finansowy, jakieś inne nagrody, zniżki, ale on powiedział, że on chce dokładnie ten odrzutowiec. Potem powstał nawet dokument, był na, w jednym z serwisów VOD, więc takie żarty kończą się kryzysem wizerunkowym i też jest jedna z firm, która teraz ma niby kryzys, bo niby skradziono jej transport batoników,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 wyparowało z rynku wtedy właściwie tak 6 miliardów 350 milionów dolarów z majątków akcjonariuszy i jeszcze przepraszam bardzo, firma musiała stawić czoła wielomilionowym kosztom procesów zbiorowych, wytaczanych przez oszukanych inwestorów no tak to się dzieje ale tylko okazuje, że słowa mają konsekwencje jasne, nawet jeśli zakładamy, że to żart jeden z zabawniejszych, to przyznam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 akt o rynku wspólnym cyfrowym, więc są to kolejne przepisy, ale też warto pamiętać, że ich yy, faktyczna egzekucja będzie tutaj w tym kontekście kluczowa, bo te przepisy mogą się okazać rzeczywiście martwe. Yy, oczywiście czekamy do momentu, aż te przepisy będą obowiązywać i pojawią się pierwsze sprawy, pierwsze w, wdrożenia.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 w sposób odpowiedzialny, transparentny, to jest jedna rzecz. Jako odbiorca treści chcę wiedzieć, czy ta treść jest yy, prawdziwa. Ja jako użytkownik nie chcę się zastanawiać, za każdym razem klikając, czy to jest, czy to jest pra prawdziwy obraz, już miałem powiedzieć zdjęcie, prawdziwy obraz, czy, czy to jest tak. pra pra prawdziwy tekst. Bo to nie chodzi o to, że coś mamy przeciwko wytworom sztucznej inteligencji, nie, tylko chcielibyśmy wiedzieć, co jest prawdą, a co jest kompilacją, żeby nie powiedzieć fejkiem? Tak. Ale wie, wie pan, właśnie sobie uświadomiłam, że my ją nawet nazywamy ona no tak, e... antropomorfizujemy. Prawda, absolutnie. a powinniśmy mówić na to to? Ja myślę, że tutaj taka antropomorfizacja sztucznej inteligencji też jest na rękę Właścicielom tejże technologii. Dlaczego? Ponieważ to się okazuje jakiś byt osobny, a nie ma czegoś takiego jak byt osobny. Za każdą sztuczną inteligencją stoi, stoją jej właściciele i twórcy, którym, którzy mają żywotny interes w, w jej użytkowaniu. A za każdym obrazem, który jest przez nią publikowany stoją tysiące, setki tysięcy twórców, yy, dzięki którym ona uczy się. E, się, prawda tak, i, na podstawie i, i, i pokazał... Dokładnie Chodź... tak. Wie pan jakiś czas temu, nie wiem, czy nawet nie rozmawialiśmy o tym, y... Grek Rutkowski, tak, tak rozmawialiśmy. rozmawialiśmy. Pan o tym. robił z nim wywiad. Tak. To jest taki mm, twórca, cyfrowy. On jest znakomitym malarzem. Najczęściej określany twórca na świecie. Dokładnie tak, bo jest też ilustratorem gier komputerowych. I jak wpiszą sobie państwo w sieci Grek Rutkowski, to pojawi się hasło, że to jest człowiek, dzięki któremu sztuczna inteligencja na nauczyła się rysować smoki. Tylko, że to wszystko jest jego praca. I on w tej chwili toczy batalię z innymi twórcami podobnymi do niego w sądzie w Stanach Zjednoczonych ma do tego prawo, ale to bardzo, no bardzo trudny bój. Bardzo trudny bój, bo też ja tutaj przypomnę e, słowa jednego z twórców sztucznej inteligencji, e, profesora Jarosława Mądrego, pracownika Open AI, który powiedział, że przecież to jest tak, jakbym poszedł do muzeum, zobaczył z Van Gogha, wrócił i też namalował podobny. A to nie jest tak, bo jest różnica skali, Mhm. Jest różnica tempa. Jeśli ja pójdę, zobaczę obraz Van Gogha czy Moneta i namaluję podobny, to zasadniczo nie ma problemu. A jeśli to jest tworzone masowo i to jest jedna rzecz, tworzone masowo w gigantycznej skali, plus tworzone w, po to, żeby zarabiać, to, to zaczyna się problem. To jest właśnie ta kwestia transparentności. My nie jesteśmy przeciwni wykorzystaniu sztucznej i, i inteligencji, bo są to doskonałe systemy, doskonałe narzędzia. Jesteśmy za transparentnością i też bardzo ważna rzecz. Ostatnio było badanie omawiane w The Atlantic mówiące o tym, że my do tej pory zakładaliśmy, że sztuczna inteligencja w dużej mierze uczy się na podstawie danych wejściowych, czyli na podstawie obrazów. To, to badanie wskazywało, że w dużej mierze to nie jest tyle nauka, co jest kopiowanie i tworzenie... Ba bardziej ograniczonych, mniej zaawansowanych wersji, kompresji. Nie wiem, ja bym się tutaj nie zgodziła, bo kopiując niektóre elementy też y, uczymy się. Może pod warunkiem, że tworzymy potem coś własnego, a nie moneta w, tylko w trochę innej skali. No... Dylematy. Dylematy. Mhm. Ma powstać publiczny rejestr systemów AI, które zostały ukarane lub wycofane z rynku i to rozwiązanie ma budować zaufanie do nowych technologii, poprawić poczucie bezpieczeństwa użytkowników. Żebyśmy mogli budować zaufanie do sztucznej inteligencji i do nowych technologii musielibyśmy nauczyć się odróżniać, okay. prawda? Tak, i jest to też kluczowe, ale dobrze, mm -hmm. że pani redaktor o tym zaufaniu wspomniała, bo ostatnio trafiłem na badanie. Jeszcze w 2024 roku 20% badanych było negatywnie nastawionych do twórczości AI. Dzisiaj ten odsetek wynosi ponad 30% i z roku na rok rośnie. Czy faktycznie... twórczość czy produkcja AI? Produkcji, twórczość. Tak, twórczość tutaj, tutaj mi pani redaktor złapała. Prawda? Pro, Ale nie, nie, to, to nie, nie było celowe tylko hmm. y, nasza rozmowa uświadamia mi, jak, y, y, jak wiele autentycznych, prawdziwych i niepodszytych złymi intencjami słów i, i wartości jej przypisujemy. Faktycznie, bo też to jest kwestia języka, jest kwestią... E, ogranienia rzeczywistości, jak to Jasne. mówił Ludwig Wittgenstein, że granice naszego języka są granicami na, na naszego świata, więc e, faktycznie tak jest, że my antropomorfizujemy sztuczną inteligencję i mówimy o niej, jakby to był byt ludzki. I, I czy w związku z tym, co powiedział pan przed chwilą, nie jest za późno na wprowadzenie takich ograniczeń? Bo musielibyśmy zacząć ją rozumieć od podstaw. Nazywać... Ja myślę, że, nig że nigdy nie jest za późno. To tak jak zacznie nam się palić yy, dach, to zaczniemy gasić ten dom, bo, a nie, nie wychodzimy z założenia, że już się zaczęło palić, to się nie opłaca. Warto rato ra ratować się, kiedy jeszcze można. Dziękuję panu bardzo Dzie za to podsumowanie. Jesteśmy realnie prawdziwi z krwi i kości. I dlatego tak fajnie nam się rozmawia. Rafał Pikuła, <laughs> Nie zrobię, nie uczynię z pana mojego wirtualnego asystenta. Um, dziękuję raz jeszcze. A teraz o strzałach na terenie fabryki w Nowym Józefowie pod Łodzią. Były pracownik zaatakował swojego kolegę. Napastnik jest poszukiwany. Odbyła się konferencja prasowa miejskiej policji. Posłuchajmy Agnieszki Jachimek. W dniu dzisiejszym około 7.10 na terenie jednej z firm w Łodzi, mężczyzna wszedł były pracownik tej firmy i oddał strzał w kierunku innego pracownika. Na chwilę obecną mamy pewność, że nikt nie został ranny. Około 400 osób tej firmy zostało ewakuowanych w bezpieczne miejsce. Wszyscy się odliczyli, więc mamy tą pewność, że absolutnie nikt nie został ranny. Priorytetem teraz policji jest zatrzymanie tego mężczyzny. Na miejscu trwają bardzo intensywne czynności z udziałem samodzielnego pododdziału kontrorystycznego Policji wodzi oddziału w prewencji Policji w Łodzi, jak i również pracują policjanci z Komendy Miejskiej Policji Wodzi, Komendy Wojewódzkiej. Polskiej Policji wodzi Są również obecni na miejscu negocjatorzy, którzy prowadzą rozmowę z mężczyzną. Na chwilę obecną takiej informacji nie posiadamy. Trwają, takie jak czynności. czynności. Na naszym priorytetem teraz jest to, żeby tego mężczyznę zatrzymać. Ale czy ten mężczyzna został zatrzymany już? Trwają w, w tym kierunku czynności, tak jak powiedziałam. Ale to on jest tutaj na terenie fabryki? Mamy taką informację, że może być w najbliższym okręgu tej fabryki. Tak jak powiedziałam, trwają negocjacje w tym kierunku, żeby mężczyznę zatrzymać. A czy jest znany motyw? Nie na chwilowe są takie informacje, nie posiadamy. A kto jest uzbrojony? E, mamy informację, że mężczyzna może posiadać broń, dlatego też to jest dla nas priorytetem i sytuacja jest e, na tyle ważna, że może być uzbrojony, dlatego takie siły są policyjne do tej sytuacji całej zabezpieczone. Kim jest osoba, do której celował ten mężczyzna? Czy to jest lider zespołu, czy pracownik? Ja mam informację na chwilę obecną, że jest to pracownik tej firmy, ale tak jak powiedziałam, priorytetem na chwilę obecną jest zatrzymanie